Dajcie, grubi ludzie, miło mi po raz kolejny gościć w waszych brudnych uszach. Dziś odcinek z większą dawką montażu. Nasze studio puściło maszyny parwę w ruch i w ten oto sposób powstał nieco krajoznawczy, ciutkę nostalgiczny odcinek o Bielsku Białej. Będzie sporo stukotów, szumów i pomruków, za wszystkie te efekty odpowiedzialny jest sztab wykwalifikowanych statystów robiących hałas na specjalne zamówienie. Nie narzekać mi więc na jakość nagrań, gdyż jest ona jak najbardziej zamierzona. Podobnie jak to, że czasem rozmówców kiepsko słychać, a prowadzący sepleni. Nawet nie macie pojęcia jak ciężką pracą jest takie seplenienie i szeptanie podczas gdy na co dzień mówi się głośno i wyraźnie. No. Zapraszam na kolejny, już czterdziesty drugi odcinek Innego Konceptu. Inny koncept. Bielsko Biała. Przeżyjesz dwa razy więcej. żadne inne miasto. W Bielsku jest fajne wszystko. Jest, jest tutaj pewne bogactwo kulturalne. Architektura jest cudowna. Można zwiedzić Zamek Słukowski. Bielsko jest miastem romantycznym. Góry, przede wszystkim góry. I like the city, the the people, the food. Ludzie są wspaniali. Ludzie są tutaj otwarci. A jak chcę jechać nad wodę, wszędzie są zbiorniki dookoła. Mam widok na szczędzielni, uwielbiam to powietrze. Bielsko-Biała to największe miasto Euroregionu Beskidy, obejmującego tereny przygraniczne Polski, Czech i Słowacji. Bielsko-Biała to miasto pełne życia. Niezależnie od tego, ile masz lat i czym się zajmujesz, znajdziesz tu przestrzeń dla swoich pomysłów. Miasto jest przyjazne mieszkańcom i przyjezdnym ma im wiele do zaoferowania w różnych sferach, infrastruktury, turystyki. Czy... Okej, okay. może przystępujmy z tym. Nie tak ma brzmieć ten podcast. To był fragment filmiku promocyjnego Bielska, profesjonalnie zmontowany, z masą sloganów, no i w zasadzie z niczym więcej. A taka reklama. Bielsko było tym miastem w pobliżu od zawsze dla mnie. Trochę ponad 10 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania. Tam się jeździło na większe zakupy, tam poszedłem do szkoły średniej. No i to wtedy miałem okazję poznać je od codziennej strony. Kiedy niezależnie od pogody trzeba było przejść z przystanku do szkoły i potem na dworzec, często zbaczając gdzieś na chwilę po drodze ze znajomymi. I dziś zaplanowałem zabrać was na mały spacer po tym mieście, przetykany komentarzami. Ahoj! Jesteśmy w Bielsku. E, my, czyli ja i Ania. Cześć! Ania powiedziała cześć. cześć. Jest dobrze. Nie, ja już to raz. Jak będzie za dużo dubli, to wyjdzie nienaturalnie, wyjdzie sztucznie, wyjdzie tak jak zawsze. Prawda jest taka, że często robię duble pierwszych 30 sekund, bo najgorzej jest zacząć. Siedzimy na ławkach, nie, na huśtawkach. Tak. Huśtawki nie do końca działają, bo jesteśmy na nie za duzi. Nie, nie da się nie, nie, huśtać za bardzo. Jestem, za duży. jestem zdecydowanie za duży. Czuję się jakby na nocniku siedział, naprawdę. Nie masz takiego <gry> wrażenia? Niekoniecznie. Ojej, wspomnienia sprzed lat. <gry> Bielsko, park, to jest chyba park Mickiewicza, ale oficjalnie on się nazywa jakoś inaczej. Nie jestem pewien. Tam kawałek dalej stoi pomnik Mickiewicza, dlatego ja go nazywam zawsze parkiem Mickiewicza. Obok białka, rzeka płynąca, nie słodzi za bardzo. Po drugiej stronie samochody, które słychać troszkę... Troszkę może je słychać bielsko. Zacząłem tutaj przyjeżdżać tak regularnie, poznawać to miasto, jak poszedłem do liceum. Wcześniej bywałem tu naprawdę sporadycznie, jakoś z mamą może na jakieś zakupy się wybierałem czy do kina a potem dopiero zdarzało się chodzić tymi różnymi uliczkami i, i poznawać zakamarki magię tego miasta Jesteś z Bielska? Tak mi mieszkasz tutaj? E, mieszkam bardziej w kierunku Hałcnowa ale no niedaleko od Bielska, od centrum w sumie 5 minut samochodem, także... Raczej można powiedzieć, że jestem z Bielska. No, jesteś ten, pewno znasz lepiej to miasto pod wieloma względami niż ja. Ale kurczę, tutaj mi się tak troszkę niefortunnie zdarzyło zacząć nagrywać, bo co mi się kojarzy z Bielskiem to fontanny. Mhm. Bielskie jest mnóstwo fontan. Oboje mamy porównanie takie Bielsko-Kraków. Bo też, też studiujemy w Krakowie, tam mieszkamy przez większą część roku, od już jakiegoś czasu. Mów też, wtrącaj się w moje słowo. Nie <śmiech> <Ty> świetnie radzisz. <śmiech> no ale w Krakowie, no niby jest parę fontan, tylko że one są brzydkie. Kraków w ogóle jest brzydki. Kraków, nie, mi Kraków się. Ale w porównaniu z Bielskiem mi się nie podoba, absolutnie. Bielsko jest śliczne. Miasto... Miasto o ciekawej architekturze... Bielsko, o Bielsku mówię. Ładne. E, ciekawie położone. Dokoła góry. Do góry. Same, do góry są Prusem. Samo położenie tego miasta. Różne pagórki, zniesienia... jak powstało bielsko? Jak powstało? Nie wiem, wiem, że jakoś średniowieczu. A jest taka legenda o Bielsku, która mówi, że na wzgórzu mieszkali zbójnicy i ci zbójnicy napadali na sąsiednie wioski e, i dopiero w pewnym momencie właśnie m, za czasów Bolesława chyba e, te wioski się zjednoczyły i napadły na tą osadę zbójnicką e, no i właśnie w ten sposób niby powstało Bielsko jest to jedna z legend są podobno trzy legendy żadnej nie słyszałem na żadną się nigdy mm -hmm nie natknąłem, no ale tak wracając do tych fontan, tak mi przyszło to do głowy, bo pamiętam, że kiedyś jedna z nami osoba umówiła się z jakąś dziewczyną przy fontannie w Bielsku. I to był genialny pomysł, bo... No oczywiście się nie znaleźli. Ile tak w Bielsku jest fontan? W e... sferze są dwie. sferze, w centrum handlowym są dwie fontanny chociażby. Ale to są takie skromne fontanny. Jest na, na Starym Rynku, Chrobrego. na Placu Chrobrego Czyli są dwie pigalów. fontanny. Tak, e, Plac Zamkowy, Plac Chrobrego, zwany potocznie... Pigalem. Pigalem, po prostu. Wszyscy mówią, że umawiamy się na Pigalu. Każdy wie, o co chodzi. Są tam si, si, si, siusiające bobasy plujące wodą i jest też diabełek wtłoczony tak w zamkowe mury, który już tak ewidentnie sikał i z tą fontanną, pamiętam, zawsze były problemy, bo często ktoś kastrował tego <śmiech> diabełka. E, oprócz tego Neptun na fontanna, bardzo ładna fontanna na e, Starym Rynku, dawniej zwanym placem ZWM. A właśnie, wiesz, gdzie jest kojarzy. nowy rynek może? Nowy Rynek, Bielsko. Mhm. E, mi się kojarzy, że to jest jeden z tych dziwnych placyków odstających od, od e, ulicy 11 Listopada, takiej głównej. Plac Wolności Plac Wojska Polskiego. No to gdzie będzie nowy rynek, nie mam pojęcia. właśnie chyba. No bo jest stary rynek, więc teoretycznie powinien być jeszcze jakiś inny rynek, ale.. <laughs> jest w ogóle coś takiego, nie właśnie wiem. Ale już słyszałem od paru osób pytanie, gdzie jest nowy rynek. Nie ma nowego rynku. Oprócz tego jest chyba najbardziej okazała fontanna mm, przy Teatrze Polskim. Mhm. Pełna kwiatów. Pod teatr. Można iść, w sumie zabrać się. Yy, I jest Reksio. O, Taka Reksio. malutka fontanna. Jest słodki. Yy, w ogóle Reksio. Ta bajka. Nigdy jej nie lubiłem. A ona jest z bielskiego studia filmowego. Dzisiaj to studio chyba nie jest aktywne za bardzo. Jest tam kino studyjne. Nigdy nie byłem w tym kinie. A są tam czasem naprawdę ciekawe filmy. W całkiem niezłych cenach do obejrzenia. Mała sala. No, kamerę. wszyscy No, ale to jest co innego. Wiem, wiem, wiem. Są takie d te dwa Multikina. No, dlatego właśnie się śmieję, bo tam to jest zupełnie inne kino przecież. A no, tam staroci nie ma, chyba że jest jakiś maraton filmowy. Albo coś takiego. Czemu tamtędy? Chodźmy parkiem. Z fontan jeszcze... Jest syrenka. Gdzie jest syrenka? przy prezydencie, przy hotelu Prezydent u ujścia ulicy 11 listopada. Dużo fontan na naprawdę małej przestrzeni. Jeszcze jakby tak poszukać w pamięci znaleźlibyśmy parę, pewno. Coś zapewne jest w Parku Słowackiego. Jedyny, w zasadzie taki większy park w jest, mieście. A ten nie jest większy? On jest, on jest długi. Tylko że czy można nazwać jest zdecydowanie ładniejszy, bo tam to jest zadeptane W całości jest jakiś stadion jest, jest scena, na której się dzieją różne rzeczy. No, czy w Bielsku brakuje parków, takich typowych parków? Brakuje. A mnie wydaje, że nie. To jest zielono, jest dużo różnych no, i małych skwerków. No nie, możesz usiąść tu, możesz usiąść z Słowackiego. Koło teatru? oprócz tego. No jest sporo takich małych skrawków zieleni. No, słychać tam ulica. to jest wada. Ja są zaraz przy drodze ruchliwej, ale chociażby coś takiego dzisiaj obok niego przechodziłem, Square Esperanto. Jak zobaczyłem <sum> to nazwę, myślałem, że padnę ze śmiechu. Wiesz, kim był esperanto? Nie. To taki, miał być taki język, który miał zastąpić francuski tudzież łacinę. Miał się stać takim językiem międzynarodowym. Niestety angielski go wygryzł. Dzisiaj upamiętnia to tylko skrawek zieleni. Ładnie urządzony, uporządkowany, ale jednak składający się z bodaj sześciu drzew i ławeczek A chodźmy do parku e, tego za Żeromskim. Czekaj. O! Przy, przy ratuszu, między ratuszem. No. Tak, tam jest fajnie. Tam jest bardzo ładnie. To jest właśnie taka cecha bielska, którą ciężko przebić tam prosto, jakbyśmy poszli tam, to byśmy musieli iść, nadłożyć trochę drogi i, i, i byśmy szli chodnikiem przy drodze, a tak idziemy w jakimś stopniu parkiem. Abysk jest zadbane, pełno różnych rabatek z kwiatkami, trawa zawsze ładnie ostrzyżona. A w nim ławki jest pomalowane, oczy. W... I foinek. Tak, tak. Dekoracje świąteczne. Bogate i przede wszystkim urządzone ze smakiem. Komentarzach... Bielsko uzyskało prawa miejskie w XIII wieku. Biała została założona w wieku XVI. Ośrodki te rozwijały się dzięki handlu, sukiennictwie i ceramice. Na początku XIX wieku zaczął się tutaj rozwijać przemysł. Był to czas zaborów i wskutek decyzji politycznych Biała została odłączona od austriackiej Galicji i wcielona do Związku Niemieckiego dzieląca obie miasta rzeka nie przeszkodziła jednak w intensywnym rozwoju obu miejscowości, wspólnemu rozwoju. Okolica ta dostała prawdziwego kopa i już na przełomie XIX i XX wieku Okręg Bielsko-Bialski był jednym z największych ośrodków przemysłowych Austro-Węgier. Ostatecznie oba miasta Zostały połączone w 1951 roku. Dziś jest to miasto powiatowe, dalej nieźle stoi gospodarczo no i plasuje się w czołówkach rankingów gospodarczych w Polsce. Liczy sobie około 175 tysięcy mieszkańców. No tak, tyle takich suchych danych. <głos> Powiem wam, że Ania strasznie się bała, że każe jej opowiadać o architekturze i zabytkach. <głos> Niesłusznie, bo jak już, to sam was pozanudzam trochę tymi tematami. Ale jeszcze nie teraz. Z parku przeszliśmy z Anią pod piękny budynek Teatru Polskiego. Byłem w środku kilkukrotnie, i, no i jest co podziwiać. Gmach został pięknie odnowiony kilka lat temu, a przecież wcześniej też nie można było mu nic zarzucić. Co najważniejsze, teatr ten działa. Za każdym razem, gdy przechodzę obok niego, widzę afisze reklamujące co jest i będzie tam wystawiane. W podziemiach jest też całkiem przyjemna kawiarnia, No, potem przeszliśmy w miejsce, które można nazwać centrum miasta pod względem sklepowym. Jakaś osłona od wiatru znaleziona. Jesteśmy przy Klimczoku, takim no, dawniej, dawniej centrum handlowym. Teraz też jest tam parę sklepów, ale już ostatnia kondygnacja świeci pustkami. A kiedyś... I przed chwilą to usłyszałem od siebie, a wcześniej już od paru innych osób. Kiedyś to było największe centrum handlowe w Polsce. Ponoć ta głosi tak głosi legenda tak. miejska. Tak było. E, no też jak. wiele z tego zostało, prawda? No, sklepy tam działają dalej jako tako. Może nie ma ich tam tyle co kiedyś. Może nie ma tam tak tłoczno jak kiedyś. Pamiętam kiedyś, kiedyś. Za dużo razy mówię to słowa. Ale jak byłem mały i już z mamą mi się udawało dojechać jakoś do Bielska, to zawsze obowiązkowym punktem był Klimczok. Dlaczego? Bo tam były ruchome schody. To było pierwsze miejsce w szeroko rozumianej okolicy, gdzie były ruchome schody. Teraz tu można chodzić do KFC, co też jest sporą atrakcją. Dalej są w sumie ruchome schody. ale. Można się nim przyjechać. Przejdziemy śruchowymi skodami. Dobra. Chodzimy. Jedziemy spodami do góry. No, no ludzi to jest tutaj tutaj. No Na no, niedziela, południe myślałam, że w niedzielę będzie więcej ludzi, ale. Bielsko też nie jest takim dużym miastem. Oh. Zawsze się bałem. Wracam. O tam tych ludzi. Zawsze się bałem, że końcówka tych schodów mnie zje. Ja w ogóle boję się schodów. Strasznie boję się schodów. Ale ruchomych się, czy każdych? każdych schodów. Boję się wchodzić na schody. Ale na dół, na górę się nie boję. Zawsze się boję, że. Yy, zawsze się boję, jeżeli... Znalazłem też archiwalny filmik przedstawiający otwarcie Klimczoka. <grywka> a, a, jak wtedy był żenująco niski poziom robienia reportaży. Ludzie mówią, że teraz jest tragicznie z dziennikarstwem, ale w porównaniu z tym, co było kilkadziesiąt lat temu... Nie, naprawdę, oglądając to zastanawiają się tylko, czy się śmiać, czy z zażenowaniem schować twarz w dłonią. No posłuchajcie zresztą sami. W samo południe do domu handlowego Klimczok w Bielsku Białej wpuszczono pierwszą partię klientów. To największy na Podbeskidziu, jeden z największych w kraju dom handlowy. Ekipa telewizyjna przyjechała do Bielska z zamiarem pokazania tego nowego sklepu, ale w obliczu tego, co zastaliśmy na miejscu, sama sprawa sklepu przestała być ważna. Tu rozegrał się po prostu ludzki dramat. Przepraszam Pana najmocniej. Widzę, że coś się Panu udało kupić. Co to jest? Swetry, dres, koszule. Teraz już trochę spokojniej niż tam na dole, Raczej tak? Daj. Niech mi Pan to właśnie tak na spokojnie już powie, czy te swetry były warte tych przeżyć Raczej na dole. nie. Nie było to warte. W wielu miastach zauważany jest problem umierających starówek. Tam, gdzie kiedyś... Były małe sklepiki i teraz są banki, na ile osób może pójść do tych banków. Ludzi jakby mniej jest na ulicach. Całe życie przenosi się do galerii handlowych. W Bielsku nie ma jeszcze z tym tak tragicznie. Może dlatego, że największe centrum handlowe jest w środku miasta. Ładnie wpasowane w stare kamienice. Obok jest parę domów handlowych, z których bezpośrednio wychodzi się na uliczki pełne kawiarni, pubów i sklepików. Są to głównie ulica Cechowa i 11 listopada wraz z przyległymi zaułkami i placykami, na których panuje tylko ruch pieszy. Stoją przy nich śliczne kamienice, Czasem można spotkać tam ulicznego Grajka. Może nie ma ich zbyt wiele, ale... zdarza się to. Dalej pozostajmy w tej okolicy. Jest już inny dzień, ani już ze mną nie ma. Ulica Cechowa, jedna z kilku uliczek w Bielsku, wokół których skupiły się wszystkie sklepiki, bary, puby, kawiarnie pizzerię tutaj w tym mieście. Jest to droga brukowana, gdzie jest tylko ruch pieszy. Nawet zdziwiło mnie to, że na skrzyżowaniu widziałem znak prowadź rower przez najbliższe 350 metrów. Czyli przez długość tam uliczki. Idę teraz sobie wypłacić pieniążki, a potem wrócę się do do jakiegoś sklepu z ubraniami, żeby kupić skarpetki, majciory, coś takiego. Byłem w Zarze i uwaga, uwaga, nic dla siebie tam nie znalazłem. Ubranie kupiłem w innym sklepie. Był taki podcaster jeden, nie wiem, czy ktoś z Was go pamięta, który uwielbiał zawsze, być może dalej uwielbia ten sklep, Zara. Nie wiem, co w nim takiego widzi. A teraz jestem obok dość prostej rzeźby i średnioestetycznej. Rzeźby przedstawiającej Bolka i Lolka, którzy się bawią globusem. Przejdziemy przez ulicę, zielone światło. Zobaczymy, co grają w kinie. Jest gdzieś tutaj rozkład. Tu wiszą jakieś plakaty. Rycerz Blaszka. Jakaś bajka. Smurfy 2. Blue Jasmine. Scenariusz i reżyseria Woody Allen. Ale nie widzę żadnej rozpiski. Tak, godzina po godzinie, dzień po dniu, tytuł po tytule. O, tu jest. Kika 2, Trans, Dary Anioła, Elysium, Iluzja, Millerowie. Same wielkie hity kinowe, blockbustery. No, Kinoplex taki. Czego się innego spodziewać po tym kinie. A obok mnie jest scena. Mała scena, nad nią szyld. Letnia scena, sfery. Każdy piątek, koncerty o 19.00, w najbliższy piątek, w tym tygodniu wystąpi Kasia Kowalska. Wstęp wolny, zresztą to jest przy ulicy, na takim placyku, nawet jakby chcieli je biletować, nie mieliby jak wyegzekwować od ludzi należnej kasy.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 Prawdziwym skarbem Bielska-Białej jest architektura. To właśnie z jej powodu miasto nazywane było Małym Wiedniem. Odnajdziemy tu różne style – secesje, klasycyzm, neogotyk, neorenesans, neobarok i eklektyzm. Nad starą częścią miasta góruje Zamek Książąt Sułkowskich. Najstarsza i największa zabytkowa budowla Bielska Białej obecnie pełni funkcję muzeum. Plac Chrobrego, potocznie zwany Pigalem. Trochę tutaj głośno i ulica jest obok. Jacyś ludzie jeżdżą na deskorolkach, pełno przechodniów. Fontanna tuż obok, jedna z wielu fontan w Bielsku. Czekam tutaj na Dawida, który powinien się ładny moment zjawić. Zazwyczaj nie spóźnia się za bardzo, także jestem w dobrej myśli. Za mną ładnie odrestaurowany Zamek Sułkowskich. Ale co kogo obchodzi zamek w momencie, kiedy w jego piwnicach jest pub. Bardzo elegancki pub, rzekłabym kawiarnia z piwem, gdzie można się napić naprawdę dobrego, regionalnego piwa. Browarów, wybór marek, gatunków liczny, może nawet w okolicach kilkudziesięciu, także jest w czym wybierać. A po drugiej stronie placu, mm, kawiarnia, lodziarnia, na szyldach napis Lody desery, stara jak. No, chciałbyś powiedzieć jak Bielsko, bo jest tutaj, odkąd pamiętam, jest tutaj, odkąd pamięta to moja mama. Często też o niej wspominała. I cieszę się opinią miejsca, gdzie można zjeść najlepsze desery lodowe w szeroko rozumianej okolicy. Nigdy tam nie byłem, nawet tam nie wchodziłem. Kiedyś może wszedłem. Pamiętam, że ceny były dość wysokie. A. Jakość marka niesie ze sobą też ciut wyższe ceny. Sam plac też ładny. Kwietniki, drzewka, ławeczki, parę ogródków piwnych przy lokalach, po bliskich kamienicach. Znalazłem elektroniczny terminal informacyjny. Takie coś, wystające z ziemi, nad którym jest literka I. Klikamy w dotykowy ekran, wybieramy język polski i zobaczymy, gdzie można na przykład coś zjeść. Baza noclegowa, baza gastronomiczna. Wszystkie gminy... nie, ja chcę tylko Bielsko. Wybieramy i mamy O, klub nocny, Alibi. Tam można coś zjeść. Można też coś zjeść w piz pizzerii, w pubie. Bo tutaj powinny być restauracje. Same bary, puby. Kiepsko zjedzenie w Bielsku. Nastąpiła mała zmiana scenerii, ale niewielka. W zasadzie kręcę się dziś z wami po Bielsku-Białej w kółko, bo centrum jest tutaj stosunkowo niewielkie. Można je obejść w pół godziny. Jest jednak sporo uliczek i zakamarków, które potrafią zahipnotyzować, kiedy tylko odpowiednio zaświeci słońce. Wszystko za sprawą tego pagórkowatego terenu, na którym zostało to miasto zbudowane. Samo stare Bielsko może poszczycić się średniowiecznym rozmieszczeniem budynków, których większość pochodzi z XVIII wieku bodajże. Jak już powiedział profesjonalnym głosem pan na filmiku, ze względu na architekturę nazywane jest Małym Wiedniem. Ja sam pamiętam, jak na plastyce w podstawówce pani mówiła, że Bielsko jest perełką secesji. No cóż, nie znam się za bardzo na architekturze, ale jedno jest pewne, bielsko-biała bardzo mi się podoba. Nie, i, i pójdziemy gdzieś pod jakąś łoweczkę, a tutaj za nami jest nasza szkoła, liceum. W końcu Dawid doszedł, spóźnił się. Spóźniłeś się. Dawid doszedł E, e, e, i i tak e, nostalgicznie się robi przynajmniej mniej jak mijam te okolice chodźmy tędy jak tak przypomnę sobie, że przez trzy lata chodziło się tą drogą tymi ścieżkami do szkoły, ze szkoły dwa razy dziennie pięć dni w tygodniu. a teraz jakoś tak Nie ma tego. Jesteśmy w innym mieście na co dzień. Rzadko bywamy w tych rejonach, bo i po co tutaj bywać. A to jest chyba moja ulubiona rzeźba. Salamandra plamista. Tak, dlaczego ulubiona? No nie dlatego, że jest w niej troszkę... Ona nie działa, nie to jest rzeźba, która nie działa. Nie wiadomo o co chodzi. No, jest taka sobie salamandra, która na czubku swojego swojej głowy ma taki wielki klocek cokół, na którym powinna stać. A jest pod nim. No, w końcu salamandry chowają się pod kamieniami. No. Może w tym jest jakiś sens. A tam po drugiej stronie Rzeki, jest... Rzeki? Bo, bo idziemy przez park, gdzie jest rzeka, białka. Białka, dzieląca miasto na dwie części. Na bielsko i na białą. Ale tam, w tamtej części parku jest inna rzeźba, też fajna. Taki kubiczny robot człowiek, który stoi na głowie. Taki gość. Z... ja podkre by os, nie? No, Derwal no, no. z Czarnoksiężnika z no, kolei os. Myślę, to Mostek, a pamiętasz jak była powódź. W której wtedy klasie byliśmy w drugiej chyba? W drugiej. Była powódź i tutaj Maj, ten cały oczy, brzeg zerwało. Widać nawet, że do pod... wypłac... No właśnie... I wtedy w okazji tego, że, że robili tutaj ten cały wał na nowo, bo się ziemia, bo się ziemia osunęła, to, to zrobili właśnie też i tutaj tą kostkę brukową. O, takie się pojawiły ostatnio wszędzie w Bielsku tabliczki. Plastikowe tabliczki wyrastające z ziemi i na każdej z nich parę zdań. Na danym miejscu tutaj mamy ogród zamkowy, że w 1489 roku Bielsko odstąpiło księciu Cieszyńskiemu część swoich paspisk kracom. A w latach 30. XX wieku zabytkowy park ciągnący się od zamku poza kolę Białej został rozparcelowany i sprzedany przez księcia Aleksandra Słukowskiego, a następnie zabudowany. No teraz parku zostało niewiele. Parę takich... Tam gdzieś plac zabaw, na którym jest pełno kup. Zawsze tam było pełno tak. psich kup. Mamy nadzieję, że psich, a nie dziecięcych. No. Toż kto tam wie. A zawsze będzie ciekawa, po co jest tym małym Wiedniem. Mały Wiedeń? Y Nawiązanie do architektury i do ogólnie ukształtowania ja, ten miasta. Ten wygląda A koderek, sam... i, no, po prostu iście wiedeńsko wygląda żerom. No o, to jest ostatnio, akurat komunistyczne. Ostatnio to były z znajomymi, którzy idą sobie tak koło żeroma, no nie? Mówią, ty pamiętasz tam te imprezy, oczywiście nie do mnie, nie, tylko oni mówili nie do sobą, nie? Jak się wracało no, z Rudego i się tu piło, wiesz, wie, tu pod żerom, oni tu jest żerom. <laughs> Bo to szkole nie ma tak szkoła. To, to no, jest, nie. Ona, ona, ona, ona, nie rzuca się. Ona płaci taka mienicę, nie? Dokoła bloki niewysokie. No i tak się wpasowuje w te bloki. No. I piję tutaj tyle lat i nawet nie widzieliśmy Odbłaszkę. Jest A Tu ratusz. Jak zawsze jak obok niego przechodzę, aż tak trochę boli jak bogacie to wygląda. No nie? Z dalsza, w słońcu. Podoba. Widać jakby, dosłownie jakby złoto kapało ze ścian. Piękny budynek wielki i. I bardzo ładnie nocą i zimą osiedlony. Tak, tak. E, I co cztery godziny chyba, czy co trzy. No w każdym razie parę razy na dzień jest odtwarzany stamtąd przez kiepski jakości głośnik e, hejnał bielski. Słyszałeś go kiedyś? Nie, no nie Na pewno słyszała no, lekcjach chemik. To bolało, ta melodia bolała. Ale mi, się wydaje, ale mi się wydaje, że to było częściej, co pół godziny. Nie, to jest raz tylko na 3-4 godziny. Ale są, tu bite, ale są tu bite kwadranse, pamiętasz? Jest jeden kwadrans, dwa kwadranse i trzy. Nie pamiętam są tego, bite. akurat nie wątpię, żeby nam się udało to zarejestrować. Mm. Mamy 10 minut, Szok. <laughs> Szok przeżyłem w momencie, kiedy parę dni temu Znalazłem przez przypadek trochę nagranie, w dobrej jakości nagranie tego hejnału miejskiego i ta melodia jest ładna. Zawsze mi się wydawało niesamowicie kiczowata. To po prostu przez y, złe nagłośnienie. I, I teraz tak, i kolejny desentymentalizm. Na czym ty na nagrywałeś, Pawle? Co Kto co nagrywał? Ten hejnał. Bo mówisz, że odgrywałeś jakieś nagranie miałeś. Znalazł, Znalazłem nagranie. W internecie. Czyli w internecie. Nie, nie, nie, Aha, nie, myślałem, nie moje. to było nagranie z tego etapu, co kupiłeś sobie Olimpusa. I chodziłeś i nagrywałeś wszystko, co się, wiesz, no to dawało dźwięki. Po pierwsze, nie, wy, nie nagrywałem tak wcale. Teraz więcej nagrywam, mam wrażenie. E, idziemy, tak zmieniąc temat, idziemy przy rzece, gdzie przez ostatnie miesiące, nie wiem, czy widziałeś, Było w niej pełno ciężkiego sprzętu. Budowali brzegi. Nie, ja tu... Ja pamiętam, jak tu kiedyś były takie obrazy po drugiej stronie. Tak, tak. Pamiętaj fajna to. akcja. Przez pół roku wywieszone reprodukcje zdjęć, zdjęć Z Bielska. Z Bielska, tak. Z Bielska, jak wyglądało to miasto kiedyś. 100 lat temu, 50 lat temu, a obok współczesne zdjęcia tych samych miejsc, żeby sobie przechodzeń mógł obejrzeć. Na tych, zdjęciach na, na tych zdjęciach nawet można było tramwaje zobaczyć, bo kiedyś Bielowska miała swoje tramwaje. Ponoć nawet przed Krakowem, tak słyszałem. A teraz jest chyba tylko jedno miejsce, gdzie został kawałek szyn tramwajowy. Szyn, tak. Ale nie wiem, gdzie to miejsce jest. Nie wiesz? Przed dworcu, przed dworcem głównym PKP, jak wychodzisz. Tak? tak A tak, faktycznie. Tylko, tak, są też inne. Tak, tak. Teraz sporożę. Właśnie mieliście okazję wysłać hejnału Bielska. No cóż, być może niektórzy z Was pamiętają, jak przeczułem na stan utrzymania Krakowa i rzeźb, które tam są. Porównywałem wtedy Kraków do Bielska. No, czynię to też w tym odcinku. Tutaj pomniki trafiają w mój gust co się tyczy zaś tramwajów, no to znalazłem w sieci takie coś. To było ekologiczne i w porządku, bo co 5 minut miałem tramwaj, cztery mianki były. W każdej chwili do tramwaju i wszędzie dojechałem. Tramwaje w Biersku zostały założone w 1895 roku, tramwaj elektryczne. W 1971 roku ostatni wagon tramwajowy zjechał na dworzec 30 kwietnia 1971 roku. Wyjeżdżał z Cygańskiego Lasu, ulicą Bystrzańsko i tutaj na stawach była pierwsza mijanka tramwajowa. Dalej jechał e, ulicą Bystrzańsko koło Apeny, koło Apeny była druga mijanka tramwajowa. Później jechał dalej na ulicy Żwirki i Wigury, była trzecia mijanka tramwajowa I, i dojeżdżał aż do samego dworca kolejowego. A w 1957 roku została jeszcze dobudowana linia numer 2, która jechała, która była zbudowana z Hulanki. Była pętla na Hulance w tym miejscu, na, koło skrzyżowania i jechał ulicą Piastowską do dworca. I była takie połączenie przy dworcu, gdzie tramwaj zjeżdżał na dół i miał połączenie z jedynką, gdzie, gdzie mógł dojechać do zajezdni tramwajowej, która się mieściła na ulicy Partyzantów w tym miejscu. Pewnego dnia będą się dziać bardzo złe rzeczy. Ludzie będą porywani i okrutnie testowani. Niektórzy z nich się złamią. Instynkt przetrwania weźmie górę. Co to przepraszasz? Po co ci to krzesło? A po co tobie ta płamana szuflada? Zostaw to krzesło, nie zbliżaj się! Może to jakaś próba? Tak jak w pile. Jeden musi zabić drugiego. <grym> to zawsze się tak kończy. Inaczej zginą obaj. Odłóż tą dechę. To jest ostre, jeszcze sobie krzywdę zrobisz. Nie. Nie? Siedzimy tu już kilkanaście godzin. Powietrze mamy, ale wody i jedzenia nie. Jeść i pić trzeba. Cokolwiek. Nie wiadomo, ile jeszcze tu posiedzę. Ty posiedzisz? Coś jeść trzeba. I ciebie może to spotkać. Bądź przygotowany. Słuchaj podcastu Anusz Widelec, a być może Jacek i Paweł podzielą się z tobą kiedyś przepisem jak przyrządzić człowieka. Wejdź na retrorocketnetwork.pl i wybierz Anusz Widelec. Tutaj też coś trzeba nagrać, bo to jest Stary Rynek, dawniej zwany jako Plac ZWM, czyli Związek Walki Młodych, czy coś takiego, jakaś komunistyczna bojówka, młodzieżówka. Fontanna, studnia... I taka fajna, to jest, to jest niesamowity bayer, tam gdzie ci ludzie siedzą, robią sobie zdjęcia. Mm, kojarzysz co tam jest? To jest taki, plan, taki wypukły plan całego rynku. Tak, z lotu ptaka, jakby z pochyłymi Ale w budynkami. Właśnie, no. Tak, taka zakrzywiona perspektywa. I jakaś scena przed nami, sporo się dzieje w Bielsku. W sierpniu tak, zwłaszcza. Co tydzień przez wakacje są takie koncerty chyba w niedzielę. Ale jest dużo takich, takich koncertów. Tutaj jest ta scena, jest e, letnia scena Sfery, tak. Jest, e, są Dni Bielska chociażby. Potem jakoś na jesień jest duży, jeden z największych festiwali w Polsce jazzowych, jeżeli nie największy bielska zadymka jazzowa, na którą nigdy mi nie było stać żeby pójść, a chciałem. I jakoś nie pasowało to i nie wiem czemu. Mm -mm. A widać, że tam coś się remontuje, renowacja jednej z kamienic. A poza tym. Niektóre już są poremontowane. Tak, Bielsko jest odnowione, dbają o nie parę lat temu, więcej niż parę lat temu, z 10 lat temu może ruszył taki duży projekt, żeby odnowić, wyładnić całe miasto i są tego efekty widoczne go okiem. Jeszcze tylko parę budynków czeka na rewitalizację. No i mury. I mury pod zamknięcie ja są teraz yy, remontowane. W sumie to wejdziesz tylko odsąd tutaj no. na mury. W na zamek nie pójdziesz, w prawo na góry też nie. Wszędzie pełno kawiarni. O ile sklepiki są w okolicach 11 listopada, cechowej, tak tutaj puby, kawiarnie... kebaby. Kebabu. <gryw> Jeden jest kebab, <gryw> na szczęście tylko. Nie, nie lubię kebabów. Tłumów nie ma. A jakoś się to wszystko otrzymuje. To jest taka cecha tego miasta. No jaki, po prostu miast średniej i małej wielkości, że Że szybko idą spać, że tłumy się nie przelewają przez te wszystkie uliczki na starówkach. Ale wiesz, tu się coś się dzieje, no nie? Bo coś od, się jeszcze dzieje. O pierwszej. No właśnie o 21:00 Nie w strawicach o 19.35 <śpią> na mieście. Bo, bo wszystko jedzie do Bielska. No. <śmiech> z tym też bym polimizował, bo o pierwszej bielsko jest już pustawe. No, ale mówię, Tylko u mnie jest... parę miejsc w okazji jakichś wydarzeń się zapełnia. Dobra, wchodzimy teraz do roweru miejskiego. Może tam jeszcze coś dogramy. Dzień dobry. Prowar miejski, dość głośno jest tutaj, nie znaleźliśmy jakiejś przyjemnej, cichej, alkowy, gdzie moglibyśmy się rozsiąść i polewać ciepłym, gorącym woskiem ze świeczek. Świeczka zgasła, zdmuchnąłem ją, ogień przestał działać, ale jest jeszcze trochę piwa, no ja już swoje dopijam powoli, piwo ważne na miejscu, bo jesteśmy w No, w browarze miejskim, bo jak już mówiłem, mają tu zawsze parę gatunków. Mm. Piwa dość kiepsko nachmielone, ale wyraźnie słodowe w smaku, niezłej jakości. Klimat tu jest fajny. Często tutaj przychodziliśmy po różnych imprezach, koncertach. Choćby po twoich koncertach zawsze tutaj przychodziliśmy Dawidzie. Jak pod, jak pod sceną, pod teatrem. No i, no i opowiadaliśmy tamto nagrywajki dalej, ale było dość głośno i jakość nagrania pozostawiała wiele do życzenia. W tle w pewnym momencie słychać też dzwon z katedry Mikołaja. Jak wspomniałem, w Bielsku sporo się dzieje. Jest garść corocznych imprez, zlotów i festiwali, które podtrzymują życie kulturalne miasta. <śmiech> Swoją drogą, poczekajcie, tylko sięgnę po karteczkę. Tu jest. Mam na niej zanotowane. wiecie, że w 1656 roku w Mikuszowicach, które dziś są częścią Bielska Białej, miała miejsce bitwa polsko-szwedzka. A w 1789 zostało powołane Towarzystwo Górnicze, które w oparciu o legendę szukało złota pod Bielskim Wzgórzem nic nie znaleźli. Za to w XIX wieku działała tu też kopalnia Rudy Żelaza, tym razem prawdziwa kopalnia. Elektryczne tramwaje były tu wcześniej niż w Warszawie, Krakowie czy Wiedniu, a pod koniec XVIII wieku powstało też miejsce określane jako Bielski Syjon, na potrzeby lokalnej gminy ewangelickiej, która po dziś dzień jest dosyć mocna. Wytrzymałem, przeczytałem to bez wybuchnięcia śmiechem, bez kasznięcia, bo mi się naprawdę chce kaszlić, coś mi padło do, do gardła. Stop nagranie. Nowy dworzec kolejowy w Bielsku. Budynek oddany do użytku w 1890 roku, zaprojektowany przez architekta Karola Krzółco i wybudowany przez Karola Korna. Stacja w Bielsku uruchomiona w 1855 roku należała do uprzywilejowanej kolei północnej cesarza Ferdynanda, KFNW, łączącej jeden z Krakowem, budowanej w latach 1836 do 1856. Bielsko New Railway Station. A na dworcu znowu wieje Gdzieś zgubiłem gąbkę, postaram się sam z sobą zasłonić nagrywajkę, żeby wiatr za bardzo nie huchał do mikrofonów. Chociaż i tak będzie huchał, kręci nim strasznie. Muszę się obracać, więc w kółko, jak statecznik, jakiś wiatro, coś takiego. Pociąg akurat wjeżdża. Dworzec kolejowy, Bielsko-Biała-Główna, leżący na dawnej linii kolejowej łączącej Wiedeń z Krakowem. Coś takiego przeczytał pewien człowiek z tabliczki, która wisi o tam przy wejściu na dworzec. Stoję teraz na jednym z trzech peronów. Po mojej lewej stronie są tereny slamsowo przemysłowe miasta. Mniej więcej tak przynajmniej to wygląda na pierwszy rzut oka. A po mojej drugiej stronie, no to już dworzec autobusowy, który jest połączony takim przechodem dla pieszych, który przebiega nad ruchliwą ulicą, nad dworcem, nad bronami i wpada prosto na płytę dworca, gdzie można kupić bardzo fajne i niedrogie frytki. Mm. W ogóle to jest coś, co bardzo wszystkim polecam. Jak będą w Bielsku, będą chcieli coś szybko przekąsić. Zapowiedź. Jak ktoś chciał coś przekąsić, no to nie szukać KFC czy McDonaldu, nie. Tu jest sporo dookoła takich małych budek. Mogą na pierwszy rzut oka wyglądać dość podejrzanie, ale jedynie tam jest całkiem, całkiem strawne. Zwłaszcza coś, z czym się nie spotkałem nigdzie indziej, czyli bułki z pieczerkami. No i frytki. Frytki, które są tutaj tanie, których jest dużo, które są podawane szybko, które są dostępne no, w pięciu miejscach w promieniu 400 metrów, stąd gdzie stoję. A co do samego dworca? Co mogę o nim powiedzieć. Budynek z ozdobnej cegły. Stary budynek, ale utrzymany nieźle. Parokrotnie remontowany. W czasie jednego z remontów, w takiego, takiego największego remontu w latach 90., znaleziono na sklepieniu w głównym gmachu. Piękne malowidła, polichronie przedstawiające habsburskie, niemieckie i lokalne orły, kwiatowe motywy. Wszystko to ładnie zostało odrenowacjowane. No, renowacje tego przeprowadzono. Także można kupując bilet zadrzeć głowę do góry i pooglądać. Fajna rzecz, fajna rzecz, ładny budynek złożony z trzech takich gmachów jakby jest tutaj. Oprócz oczywiście kas i dużej poczekalni jest apteka, są jakieś biura, jest jakiś bank, jakiś fast food też się znajdzie. I przy peronie lody, lody włoskie otwarte. Z tego co pamiętam, no dwa lata temu chyba albo rok, ale zazwyczaj jak jestem tu i chcę sobie takiego loda zjeść, to jest zamknięte. Co boli, bo tam są naprawdę niezłe smakowo produkty, no i za dużego loda chyba 3,50 się płaci, co nie jest jakąś bardzo wysoką ceną jak na dzisiejsze standardy. Mocno wieje. Chyba skończę więc ten odcinek. Jeszcze, no nie wiem jak to wyjdzie w montażu. Chciałem dobyć do pełnej godziny tudzież 50 minut, więc ewentualnie jeszcze zapraszam Was na posłuchanie kawałka muzycznego. No i cóż, słyszymy się za dwa tygodnie. Mam już coś zaplanowane. Coś ciekawego, też z drobnym montażem, nie powinniście być zawiedzeni, a zwłaszcza ci, co lubią piwo. Nie lubię jak nie wiem o czym jest piosenka, ale może coś po hiszpańsku z dedykacją dla Pauliny, którą spotkałem dziś w pociągu. Dragones de mazmorras entran en tu habitación por el quicio de la puerta y bufón de tus deseos agua que calma tu ser, el cajón de tu desgracia y caminar dando tras pies, con la lengua del revés hasta quedar sentado en la penumbra y no me esperes a tus pies y fichista callado como una zumba Cutas malas lenguas que nunca pides perdón que mordiste la manzana me comoís promesades producto de un calentón cuando cierras la ventana caminar dando tras pies con la lengua de redes hasta queda sentado en la penumbral no me esperes esta vez inclinándome a tus pies y sin chi callado como una tumba cuando asoma la luna verdad lugar parto de aguantar los vicios ocultos que guardaba en el deswami caminar cerca de la soledad cuando la luna no está durmiendo conmigo Enfrentados con el hambre de la mano viviendo en su ombligo cargando mento. lengua del revés hasta quedar sentado en la penumbra no me esperes esta vez inclinándome a tus pies tinchista callado como una tumba cuando asoma la luna reventar en el mismo lugar para de aguantar los vicios ocultos que guardaban el desván y caminar Cerca de la soledad, cuando la luna no está, durmiendo en tu ombligo, no me quiero despertar y reventar en el mismo lugar, harto de aguantar, los mismos ocultos que guardaban el desvan y caminar. Cerca de la soledad, cuando la luna no está, durmiendo en tu ombligo, no me quiero despertar, cuando la luna no está.